Wibracja 60. Otwórz trzecie oko. Twoje czakry mogą otwierać się i zamykać. W ten sposób reagują na otaczającą je energię. Są wspaniałą przestrzenią, w której energia naturalnie przepływa przez twoje ciało i życie. Ty sam możesz decydować, kiedy otworzyć, a kiedy zamknąć jedną z nich, trzecie oko. Taka swoboda pozwala ci na odprężenie umysłu i skupienie zawsze kiedy tego potrzebujesz kiedy trzecie oko jest otwarte cała energia obecna w kanale sushumna wędruje w górę i skupia się w jednym miejscu dając ci duchową siłę i energię aby ujrzeć gdy otwierasz trzecie oko nakładasz okulary jasnowidza gorąco polecam poniższe ćwiczenie ponieważ dzięki niemu zaczniesz przyzwyczajać się do energii obecnej w trzecim oku wiele osób zwłaszcza tych które nigdy nie obnosiły się ze swoimi wizjami i marzeniami, poczuje swoiste wyzwolenie. Ćwiczeniu będzie towarzyszyło uczucie wolności, ponieważ zaczną działać głębsze aspekty twojej istoty. Dostrzeżesz też coś, co być może dawno temu zostało zapomniane. Pojawią się również emocje, gdyż uwolnisz stare obawy i traumy, które do tej pory zajmowały tę przestrzeń. Kiedy zacząłem ćwiczyć moje trzecie oko i zezwoliłem mu na pełne otwarcie oraz ekspresję, zacząłem doświadczać transcendentnych i wysoce emocjonalnych przeżyć. Podczas medytacji miałem wizję aniołów, świętych i w niebo wstąpionych mistrzów. Byłem też świadkiem strachu i traumy opuszczających moje ciało. Jednym z takich negatywnych wspomnień była wizja wszystkich moich szkolnych nauczycieli wskazujących na mnie palcem. Kiedy podczas lekcji zaczynałem bujać w obłokach, nauczyciele krzyczeli na mnie i kazali uważać. Mówiąc to, wskazywali palcem dokładnie na sam środek mojego czoła. Czułem się, jak gdyby ranili mnie fizycznie. Do dzisiaj zabraniam ludziom wskazywać na mnie palcem. Wierzę, że czakry potrafią wyczuć energię gniewu, którą następnie w sobie przechowują. Dzięki głębokiej medytacji udało mi się uwolnić od energii moich szkolnych przeżyć z przeszłości. Twoja czakra trzeciego oka być może również przechowuje stare, zakorzenione lęki. Tym bardziej powinieneś pracować nad jej otwarciem. Takie negatywne wspomnienia mogą stanowić blokadę między tobą a twoją zdolnością postrzegania i interakcji z niebiańską miłością. Wibracja na dziś Dzisiaj znajdź chwilę na otwarcie i oczyszczenie twojego trzeciego oka. To ćwiczenie może wydawać się proste, lecz jest bardzo skuteczne, zwłaszcza jeżeli zastosujesz się do wszystkich wskazówek. Kiedy będziesz gotowy? Usiądź w wygodnym miejscu, gdzie bezpiecznie będziesz mógł uwolnić emocje. Ustal następującą intencję, dziękuję Ci, siło życia, za otoczenie mnie ochroną. Jestem gotowy, by obudzić i aktywować moje centrum trzeciego oka. Dziękuję Wam, aniołowie światła, za usunięcie wszelkich blokad, traum i męków, które stoją na przeszkodzie między mną a moim wewnętrznym widzeniem pozazmysłowym. Jestem gotowy, by ujrzeć na eterycznym poziomie. Jestem gotowy, by dostrzec niebiańską miłość. Zamknij oczy i rozpocznij spokojną medytację. Wyobraź lub zwizualizuj sobie, że pomiędzy Twoimi brwiami otwiera się trzecie oko. Każda jego postać będzie odpowiednia, może to być otwierające się oko lub drzwi. Poczuj, jak Twoja energia wznosi się wysoko. A ku Tobie przybliżają się chóry anielskie i niebiańska miłość. Zostań w tym miejscu tak długo jak chcesz. Z pełną świadomością zwracaj uwagę na wszelkie uwalniane emocje. Wszechświat się nimi zajmie. Rozluźnij się i ponownie skup na wewnętrznych wizji. Podziel się wibracją ufam mojemu wewnętrznemu widzeniu.